było o Gwiezdnych Wojnach ostatnio znowu poprzednio było o książkach, więc teraz pora byłoby wrócić troszeczkę do tematu, który miał być w pierwotnym założeniu tematem przewodnim tego podcastu, czyli do komiksów okazja jest o tyle dobra, że trwa właśnie jeżeli oczywiście słuchacie w piątek bo jeżeli na przykład słuchacie w poniedziałek to już nie trwa Trwa właśnie Festiwal Komiksowa Warszawa, druga jego edycja odbywająca się w ramach Warszawskich Targów Książki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Więc jeżeli ktoś jest w Warszawie, to może się ruszyć do patyka, wejść, wziąć udział, wokupować różne rzeczy będzie mógł też prawdopodobnie kupić przynajmniej część z tego, o czym będę dzisiaj mówił będzie mógł również y, zobaczyć mnie na żywca, bo i tak można, będę stał na stoisku połączonym y, wydawnictw Team of Comics, Moroja Press i Dolna Półka. powiedziałbym wam, w której sekcji, ale nie pamiętam dzisiaj będzie o komiksach kiedyś ktoś w komentarzach nie pamiętam, chyba K rzucił taką sugestię żebym powiedział o komiksach które zrobiły na mnie jakieś szczególne wrażenie oczywiście tu nie mam mowy o topie czasów, bo prawdopodobnie byłbym w stanie z siebie taki wydobyć ale większy sens miałoby prawdopodobnie zrobienie topu na przykład dekad albo czegoś w tym stylu dzisiaj ograniczę się do kilku komiksów, które wywarły na mnie niezłe wrażenie w ciągu ostatnich powiedzmy pięciu lat. Oczywiście jest to selektywna, bardzo subiektywna lista, ona jest bardzo niepełna i akurat dzisiaj przyglądając się Fuce, na której te moje ileś tam komiksów stoi, zrobiłem taką selekcję, bo jest ona też na tyle przekrojowa, że coś z tego zawsze komuś można polecić więc y, mniej więcej ostatnia pięciolatka wydawnicza nie ma w niej Batmana, bo o Batmanie mówiłem, zresztą w ciągu ostatnich pięciu lat z Batmanem y, chyba nic godnego za bardzo uwagi w Polsce nie wyszło, no może tam coś, no nie wiem, musiałbym sobie przypomnieć jeżeli nie pamiętam, to znaczy, że niewiele zacznę od rzeczy, którą y, już gdzieś kiedyś omawiałem, chyba na kulturze liberalnej nie wiem możliwe, nie pamiętam. To jest mały Książę Joanna Swara. Znak, wydawnictwo bardzo mało komiksowe, kojarzące się raczej z literaturą. I to taką bardziej z górnej półki zrobiło niesamowitą robotę. Wydało absolutnie przepiękny album Joanna Swara. Faceta, który ma bardzo specyficzną kreskę i w bardzo specyficzne historie pisze. Większość kojarzy pewnie Kota Rabina, ale rewelacyjny był jego short w antologii Japonii, doskonały był pierwszy tom klezmerów. Kultura gniewu od wielu lat zalega z wydaniem drugiego i próbowałem kilkukrotnie podpytywać Szymona Holzmana, ale nie udało mi się z niego nic konkretnego wyciągnąć na temat drugiego numeru. Na Facebooku, na ich profilu dowiedziałem się dzisiaj, że jeżeli się zapytam o drugi tam klezmerów, to dostanę odpowiedź. Boję się, że dostanę odpowiedź w stylu y, kiedyś będzie, albo nie wiemy kiedy będzie. W każdym razie Małej Książy Joanna Swara jest komiksem absolutnie rewelacyjnym. Sfar mm, w warstwie tekstu. Nie dodał nic od siebie. Poczynił bardzo mało i bardzo niewielkich skrótów. Y, I praktycznie Cała narracja i dialogi pochodzą z oryginału. Tak jakbyśmy czytali książkę, i w wielu miejscach nie zauważylibyśmy, że czegoś brakuje, nawet. Jest doskonałe tłumaczenie Jana Szwykowskiego. Natomiast tym, co sprawia, że książę Sfara jest komiksem absolutnie niezwykłym, jest to, że Sfar. Zilustrował go zupełnie inaczej niż wyglądał oryginał książkowy. Wszyscy wiemy, jak wyglądał książę, jak wyglądał lis, jak wyglądały postacie spotykane na niego przez, przez niego na poszczególnych planetach. Tymczasem u Joana wygląda to zupełnie inaczej. Jednocześnie bardzo podobnie i bardzo różnie. I są to tak niesamowite, nastrojowe, pełne takiego bardzo chropowatego, ale jednak uroku rysunki, że można ten komiks oglądać godzinami i patrzeć się na niego urzeka jakąś taką zupełnie dziecięcą prostotą pozorną i takim jakby pozornym nieskomplikowaniem. Jest to rzecz absolutnie świetna nie droga, doskonała i dla dzieciaka, i dla osoby dorosłej, jako świetny prezent. Trzeba tylko uważać, bo są dwa komiksy pod tytułem Mały Książę, Drugi wyszedł jakoś niedawno, jest to polska adaptacja z rysunkami rodem, z rysunkowych reklam w pismach dla dziewcząt. Nie wiem jak w wersji treściowej, bo tak przegartkowałem, tylko trzeba uważać. Ten mały książek, o którym mówię, ma piękną grantową układkę z małym księciem. Jest w formatu A4 w twardej oprawie. Rzecz absolutnie świetna, z zupełnie innego świata. Jest wydana przez rzeczoną kulturę gniewu. Kultury gniewu zresztą dzisiaj będzie trochę niczym aksamitna rękawica oglądana z żelaza Daniela Kloesa to jest komiks, który y, zaorał mi łew rozjebał mi psychę wybaczcie, ale no, tak trzeba to określić y, ja różne rzeczy czytałem czytałem będąc nastolatkiem y, bardzo dużo dika i generalnie lubię rzeczy psychodeliczne, natomiast kiedy czyta się rękawicę to, to jest taka totalna jazda bez trzymanki. Jakiś kompletny obłęd. Nie wiem, skąd facet wymyśla te rzeczy. Czy ogląda telewizję, czy ta gazety, czy po prostu ma tak e, psychę zaoraną. Ale mm, trudno jest po powiedzieć cokolwiek jednoznacznego na temat rękawicy, oprócz tego, że jest absolutna jazda bez trzymanki. Świetnie narysowana w takim bardzo dosadnym, lekko karykaturalnym stylu z pewnymi przerysowaniami. Podchodzi trochę pod realizm magiczny, tak to się chyba nazywa. Natomiast scenariusz to jest jedna wielka spirala obłędu, która nakręca się w miarę czytania i tak czytasz, czytasz, czytasz i tak zastanawiasz się w pewnej chwili, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, a potem już się nawet nie zastanawiasz, bo absolutnie nie ma sensu to raczej dla ludzi, którzy lubią rzeczy dziwne. Danie tego komiksu na przykład w prezencie laikowi może skończyć się e, jakąś totalną katastrofą. Ale jeżeli e, lubicie rzeczy dziwne, jeżeli lubicie zakręcone historie pełne jakiegoś takiego wewnętrznego mroku i, i tajemnicy, to yy, jeżeli macie jeszcze szansę gdzieś dostać rękawice, nie wiem, czy ona jest jeszcze w, na rynku pierwotnym. Możliwe, że już nie, ponieważ od wydania minęło chwilę czasu. Niech no ja spojrzę, 2007 rok, więc może być tak, że jej już nie ma, ale warto poszukać, ale gracz gdzieś absolutnie kupić. Tego samego człowieka e, z tego samego wydawnictwa Ghost World raczej nie do dostania na rynku pierwotnym, ale nie wiem czy nie było wznowienia, a może nie było, a może to było oryginalne wznowienie e, ogromna masa ludzi twierdzi, że nie rozumie fenomenu tego komiksu, jest to bardzo prosty komiks e, o dwóch dziewczynach, które przestają być nastolatkami i pora wziąć się za swoje życie i, i gdzieś zacząć wchodzić w dorosłość i jakoś takowie nie mogą się z tym odnaleźć. Ogromna dawka tin angstu i, i cała masa emo pieprzenia i wszystko to, co każdy z nas pamięta, a albo ma jeszcze teraz, pamięta z liceum. Takie totalne motanie się ze światem i brak jakiegokolwiek poczucia kierunku, w którym należałoby podążać. Ja właśnie za to ten komiks lubię, bo teraz sobie mogę na niego patrzeć z obecnej perspektywy. Myślę, sobie. Ej, człowiek to miał problemy wtedy. Teraz to, a, No gdzieś tak troszkę nostalgicznie, tak odrobinę z, z pobłażaniem, i odrobinę tak sentymentalnie bardzo go nie Niezła była też adaptacja filmowa, która powstała jakiś czas temu ze Scarlett Johansson i ze Stevem Bassemi ona się różniła dosyć znacznie od komiksu ale na swój sposób była świetna a Steve Bustem jest świetny absolutnie zawsze więc Ghost World dla kogoś kto lubi obyczajówki, ale to nie jest taka zwykła obyczajówka tylko właśnie też z takim stygmatem Dana Chloesa trochę dziwna, trochę taka pokręcona za to e, jak najbardziej no, zwykłą Świetną, ale jeżeli pominiemy sprężynę całej akcji, obyczajówką, jest odległa dzielnica Giro Niguciego Ja o Guczym pisałem wiele razy i u siebie na blogu i kilkukrotnie na kulturze liberalnej. Jestem jego ogromnym fanem, chociaż Podniemny Orzeł, czyli jego ostatnia manga wydana w Polsce, jak dotąd nieco mnie rozczarował, odległa dzielnica Póki co prawdopodobnie najlepszy jego komiks opublikowany przez Hanami. E, tak jak mówiłem, jest to obyczajówka. E, biznesmen w średnim wieku przysypia na cmentarzu, gdzie poszedł odwiedzić grup matki i budzi się nagle znowu będąc nastolatkiem. E, takie zupełnie banalne wydawałoby się i wzdurne zawiązanie akcji, ale przy realizacji bardzo starego, wybrzmiałego i ogranego motywu Dziro Taniguchi zrobił rzecz niezwykłą. mianowicie przedstawił go w sposób wydawałoby się pozornie świeży zwykle takie cofnięcie się do wczesnych lat motyw dla jakiejś tej komedii albo czegoś w tym stylu Taniguchi traktuje to bardzo poważnie jego bohater po takim pierwszym zachłyśnięciu się samym faktem znowu bycia młodym cały czas myśli jak dorosły, którym w rzeczywistości jest i postanawia spróbować, czy może ocalić parę rzeczy, czy może zapobiec paru wydarzeniom, które wpłynęły na jego życie, na życie jego rodziny. Nie powiem wam, czy mu się udaje, czy nie, bo zepsułbym wam przyjemność czytania. Natomiast pod tym właśnie względem ta manga realizuje ograny motyw w zupełnie inny sposób. Dlatego mówię, jest to absolutnie świetna rzecz, doskonała powieść obyczajowa. Ma swoją objętość i to całkiem sporą. Jest to 400 stron żywego komiksu, nie czyta się tego wcale szybko, niestety, a może stety, bo y, warto robić sobie przerwy, zaliczać to rozdziałami, y, obserwować gdzieś tam, wczuć się troszeczkę w y, metamorfozę bohatera, w przemianę jego postaw. To jest komiks, y, zresztą w ogóle całego Daniguciego tak się czyta, po trochu y, ja przeczytałem wszystko, co jego wyszło w Polsce i tego się nie da wciągnąć na raz z wyjątkiem tego nieszczęsnego orła, który jest lekturą na raz i do zapomnienia niestety, chociaż też ma wszystkie zadatki na bycie świetnym. Odległa dzielnica to jest coś, co spodoba się prawdopodobnie między innymi również fanom Murakamiego, bo yy, podobnie jak Norwegian Wood jest gdzieś taki yy, takie poczucie Zmiany, jednocześnie stagnacji, jakichś rzeczy, to tak porównanie do Murakamiego jest bardzo kulawe. Powiedzmy, Taniguci jest według mnie dużo, dużo lepszy. O tym, czy lubię, czy nie lubię Murakamiego, to może przy jakiejś innej okazji. I skoro jesteśmy przy mangach, to druga, o której wspominałem, pisałem też o obydwu tomach. Na kulturze znowu, czyli Solanin i Nioasano dwutomowa manga, także z Hanami. Prawie na pewno jest jeszcze do dostania, bo to jest stosunkowo nowa rzecz sprzed roku czy, czy półtora powiedzmy również obyczajówka, podobnie jak e, Ghost World o młodych ludziach, którzy powinni troszeczkę wziąć dupę w troki i, i zacząć w, wchodzić w dorosłość tak na poważnie, przynajmniej tak to wygląda z punktu widzenia ich rodziców. Oni sami mają na to zupełnie inne spojrzenie. Mają swoje plany, niektórzy z nich nie mają planów i nagle jedno ale bardzo ważne wydarzenie, zmienia życie ich wszystkich. Solanin jest podzielony na te dwa tomy jakby z tą cezurą. Pierwszy tom ukazuje nam tych ludzi, jest, jest ekspozycja, prezentacja ich postaw, ich, ich życia przed punktem zwrotnym, natomiast drugi tom traktuje o tym, co stało się potem rzecz świetna. Absolutnie obłędne rysunki w stylu, który jest mi trudno do czegokolwiek porównać. Jeżeli już miałbym coś powiedzieć, to projekt głównej bohaterki przypomina mi na... przywodzi mi na myśl animowane teledyski zespołu Gorillaz. Natomiast to jest jedyne jakieś sensowne nawiązanie, które jestem w stanie zrobić. I ten styl jest na tyle prosty i na tyle jakiś taki średni, że w zasadzie przypomina wszystko, a jednocześnie w jakiś sposób dzięki temu jest zupełnie unikatowy jest jakaś taka niesamowita potęga, moc jakaś taka niepohamowana energia w rysunkach do Solanina jest też druga manga tego autora, Osiedle Promieniste jest inna trudno mi powiedzieć, czy jest lepsza, czy gorsza jest inna następnie rzecz Staurusa Tony Sandoval Tony Sandoval to jest dobra okazja, żeby o nim powiedzieć, dlatego, że Tony Sandoval przyjeżdża na festiwal komiksowy Warszawa, będzie, będzie można się z nim zobaczyć, będzie można poprosić go o autograf, yy, będzie można z nim pogadać, Tony Sandoval jego pierwsza rzecz w Polsce Trup i sofa pierwsza, bo potem było jeszcze nocturno y, dwuczęściowe, na razie wyszła pierwsza część, a teraz y, właśnie na festiwalu y, wychodzą nakładem Timofa Wybryki, Xenos i Feroxa. Trutisofa, y, opowieść hmm, jakby to powiedzieć, opowieść o wampirach i wilkołakach, bez wampirów i wilkołaków. Opowieść y, o miłości, ale w zasadzie bez miłości. Opowieść o tym, że naprawdę piękne i naprawdę ważne są tylko rzeczy niedoskonałe. Bo przez tą swoją niedoskonałość, przez jakąś wadę są w jakiś sposób specjalne i tylko wtedy są cenne. Niesamowita oprawa graficzna, bardzo płynnie przechodząca przez tusz, jakieś takie uproszczone szkice do pełnego kolorów Mam wrażenie, że to jest akwarela, chociaż nie wiem, jestem laikiem, nie umiem rysować. E, niesamowita uszta dla oczu. Rzecz też obłędna, zupełnie inaczej niż Solanin, ale absolutnie, absolutnie świetna i e, Sandoval jest nie do pomylenia z niczym. Warto zajrzeć na DeviantArt, gdzie ma swoją galerię i poglądać trochę więcej rzeczy. E, kompletny niedosyt. To jest komiks, który można zamknąć, otworzyć, przeczytać od nowa jeszcze dwa razy. Za każdym razem znaleźć w nim coś, co się gdzieś tam przeoczyło, bo oprócz tych wampirów i wilkołaków, których nie ma, oprócz tej miłości jest oczywiście zbrodnia i jest kara. Zbrodnia, no bo oczywiście tytułowy trup i, i sofa również tytułowa, która pojawia się jako fizyczny przedmiot w treści, a jest łącznikiem między światami jest nośnikiem kluczem do tajemnicy zbrodni, która się w trupie i sofie rozegrała i ostatnia rzecz na dzisiaj starszy już produkt z Egmontu już patrzę z kiedyś, to było. kiedyś to było no ładnych parę lat mogę teraz znaleźć podejrzewam, że 2007 albo gdzieś w tych okolicach śmierć. Polskie wydanie, czyli wysoka cena życia oraz pełnia życia. Dwa komiksy oryginale. Nila Gaimana nazwisko Neil Gaiman pewnie mówi całej masie ludzi, całą masę rzeczy. Prawdopodobnie nawet słuchających mnie jest jakiś taki wierno poddańczy Legion Sandmana. Ja osobiście Sandmana nie byłem w stanie zmęczyć. Przeczytałem jeden z biuropowień Gaimana. Fajne. Mam koralinę. Fajna. Generalnie, rzecz biorąc, czytałem Wilki w Wielkich Ścianach. Fajna. Natomiast za dużo erudycyjnej, automasturbacji pseudointelektualnej. Takie odnoszę wrażenie czytając. Dużo jest przekombinowane śmierć, natomiast yy, śmierć jest taka prosta. Śmierć jest taka... Yy, wszystko dzieje się tam na spokojnie. Nie ma kombinacji. Yy, nie ma żadnych w zasadzie magicznych wydarzeń. Nawiązania są, owszem, fajnie, ale Nie dominują nad tekstem Śmierci coś się dzieje, jest jakaś historia Od początku do końca, i jedna, i druga Pierwsza o Sensie życia Jest to historia o tym, jak Śmierć raz na sto lat Wciela się w człowieka Tym razem wybiera Młodą dziewczynę I spędza jedną dobę na ziemi Żeby zobaczyć, jak czują się Ci, których zawiera Natomiast druga historia jest to w największym skrócie, historia o miłości. O miłości matki do dziecka i o miłości między partnerami. E, bardzo dobra rzecz. Rysowana e, pierwsza część przez Chris'a Baczalo, druga bardziej przez Marka Buckinghama. Obydwa świetni, każdy inny. Ja Baczalo bardzo lubię ze względu na taki jego dosyć nierówny, taki trochę jakby pozornie niestaranny, chaotyczny styl, aczkolwiek Baczalo był dużo lepszy wiele lat temu, kilka lat temu, kiedy powstawała właśnie śmierć. Obecnie tak troszeczkę mam wrażenie, że stoczył się i poszedł na łatwiznę. Trudno jest mi ocenić szansę na dostanie śmierci, aczkolwiek Egmont to jest spore wydawnictwo, ich nakłady zawsze bywały trochę wyższe, więc nawet jeżeli nie ma jej na rynku pierwotnym, to prawdopodobnie można jej poszukać gdzieś w internetach na aukcjach cena nie powinna być oszałamiająca okładkowa to było 50 zł pamiętam, że te kilka lat temu, kiedy ją kupiłem to miałem wrażenie, że 50 zł za komiks to, no, to jest całkiem sporo dzisiaj mam wrażenie, że to taka zwyczajna cena, ołat, tak cena, jak cena Przykładowo Solanin kosztuje 30 zł i to jest bardzo mało, ale pamiętajcie, że mówimy o komiksie czarno-białym. 54 zł na okładce ma odległa dzielnica. ponad dwukrotnie grubsza od Solanina. Ghost World w tamtych czasach niecałe 30 zł. Zapomnijcie, że za tyle ktoś go może teraz dostać. Rozchwytywany 40 za rękawice. również dawno temu. Mały Książę kosztujący 40 zł i to jest evenement, dlatego że Mały Książę miał jak na komiks, gigantyczny nakład ale wydawnictwo typu znak może pozwolić sobie zresztą z tak niesamowicie dobrą rzeczą pójść na pewniaka i zastosować taki ruch no więc co, teraz słuchacie zakładamy, że jest piątek rano na przykład, bądź koło południa wracacie do domu z pracy no niektórzy ze szkoły powiedzmy i robicie sobie plany na jutro, na sobotę, czyli wpadacie do Pałacu Kultury. Jeżeli nie kręcą Was komiksy, to możecie zawsze pooglądać książki. W końcu to warszawskie targi książki, nie? No, no więc pozdrawiam. Dzień.